program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 700 interwencji strażaków w całej Polsce z powodu silnego wiatru. Do tej pory 86 milionów złotych dla dzieci chorych na raka udało się zebrać podczas streamingu Łatwoganga. Dziś 40. rocznica katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Strażacy usuwają skutki silnego wiatru przechodzącego nad Polską. Wczoraj najwięcej zdarzeń było w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim, a dziś w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i mazowieckim. Odnotowano prawie 700 interwencji, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Granec. Dotyczyły one głównie wiatrołomów, uszkodzonych gałęzi, przewróconych drzew na drogach komunikacyjnych oraz 6 zdarzeń dotyczyło uszkodzonych dachów, przy czym te uszkodzenia były niewielkie. Z powodu wiatru około 25 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że najwięcej awarii jest na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Według danych na godzinę ósmą bez prądu pozostaje około 25 tysięcy odbiorców, z czego najwięcej w województwie lubelskim około 12 tysięcy i na Podkarpaciu 5 tysięcy. Cenoty, co ostrzegają przed silnym wiatrem, będzie on występować we wschodniej połowie Polski. Średnia prędkość wiatru ma nie przekraczać 50 km na godzinę, ale w porywach może dochodzić do 85 km na godzinę. Spłonęło 6 hektarów rezerwatu przyrody kozłowe Borki w Puszczy Białowieskiej Akcja gaśnicza trwała 10 10 godzin. Rezerwat położony jest głęboko w lesie blisko granicy z Białorusią. Ogień wybuchł wczoraj przed 16 akcję strażacy zakończyli o drugiej w nocy. Warunki były bardzo trudne, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska.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 Charytatywna transmisja influencera Łatwo Ganga oglądana jest przez tysiące osób, a stan zbiórki przekroczył 86 milionów złotych. Pieniądze trafią do fundacji, która pomaga dzieciom chorym na raka. Stream nadwiedziło wiele polskich gwiazd. Niektórzy z odwiedzających golili na żywo na łyso, żeby wyrazić solidarność z dziećmi chorymi na raka. Wśród takich osób był sportowiec Jan Błachowicz. Rozpoczynamy oficjalne golenie. I kochani, pamiętajcie, dociskamy dalej, ciągniemy po te 100 milionów. I w ogóle, wielkie brawa dla Janka, że tutaj wpadł wielki sportowiec. I naprawdę brawa, brawa dla was, dla sprawy, ciebie. Że jeszcze z kontuzją na kulach, naprawdę. No. Super, że, że się udało. Akcja potrwa do godziny 16. Miały trwać dwa tygodnie, ale się przedłużą. Jutro tylko część pociągów wróci na linię otwocką. Z powodu prac modernizacyjnych przez ostatnie 14 dni linia była całkowicie zamknięta. Jak mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych, prace przedłużą się o kilka dni. Na tory wróci jedynie część pociągów, które były zaplanowane w rozkładzie jazdy. Na odcinku Warszawa Wawer-Otwock pociągi SKM zostaną całkowicie odwołane pociągi kolei mazowieckich KM mogą kursować w ograniczonym zakresie. W związku z ograniczeniami zastępcza komunikacja autobusowa zostanie utrzymana. Kolejerze proszą pasażerów, by na bieżąco śledzili komunikaty dotyczące kursowania pociągów na linii odwockiej. Mija 40 lat od dnia katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Po wybuchu uszkodzony reaktor został zabezpieczony przed dalszą emisją radioaktywnych pierwiastków. Tymczasem od ponad 4 lat, czyli od początku pełnoskalowej wojny w wyniku działań Rosjan, Ryzyko oskarżenia jądrowego znowu wzrosło. Rosjanie zajęli wygaszoną elektrownię kilka dni po napaści na Ukrainę. W końcu lutego 2022 roku okupowali obiekt ponad miesiąc, dokonywali tam grabieży sprzętu, wykopali też okopy w tzw. czerwonym lesie, skażonym miejscu, w którym złożono radioaktywne odpady. Po wyparciu okupantów z czarnobylskiej elektrowni zagrożenie nie wygasa, bowiem rosyjskie drony i rakiety bez przerwy przelatują niebezpiecznie blisko obiektu. Od początku wojny zanotowano około 100 takich przypadków. W zeszłym w roku rosyjski dron uderzył i uszkodził metalową ochronną konstrukcję zbudowaną nad betonowym sarkofagiem chroniącym zniszczony czwarty reaktor czarnobylskiej elektrowni. Paweł Buszko, Polskie Radio. O wydarzeniach sprzed 40 lat opowiada najnowszy podcast Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Można go posłuchać na naszych stronach internetowych i w serwisach streamingowych. To był serwis Trójki.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 W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.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 Limitem. A wszystkie kawy lawadca? Druga tańsza kawa aż 60% taniej. Tak, aż 60% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.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 Witamy Państwa w niedzielny poranek. Natalia Narożna, Tomasz Żąda. Przed nami opowieść o bardzo osobistej, pierwszej solowej płycie Barbary Wrońskiej, Dom z ognia. Opowiedzą o niej sama artystka, a także Piotr Mec. Zapraszamy. Dokąd lecieć też? skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten. Trzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dęci dystans wysokich chmur, da dziej flara na szkle. Ja się wychowywałam w rodzinie muzycznej z tradycjami tak naprawdę, z prababci na babcie. Moi rodzice byli muzykami, koncertującymi i właściwie ja tak jakby stworzyła mnie trochę ta muzyka, po prostu. Ja nie miałam takiego momentu, że zajmowałam się czymś innym i w końcu stwierdziłam, a nie, jednak lubię muzykę, będę zajmować się muzyką, tylko ja po prostu jakby wyrastałam z tego środowiska muzycznego i od zawsze czułam, że muzyka jest... Totalnie integralną częścią mnie, w sensie, że to jest taka rzecz, która składa się nie tylko na moją pasję, nie tylko na mój sposób mm, kontaktowania się ze światem, wyrażania się, tylko po prostu jest częścią też mojej osobowości poniekąd. Natomiast miałam taki ciekawy moment w swoim życiu, dwa takie momenty. Jeden moment to był, jak zrezygnowałam z kariery skrzypaczki klasycznej. I pożegnałam muzykę klasyczną ostatecznie i to też wpłynęło trochę na temperaturę więzi z moimi rodzicami, głównie z moim tatą, który był skrzypkiem i bardzo pragnął po prostu, żebym mnie grała. Ja wtedy spotkałam zespół Pustki i całkowicie się wszystko w ogóle zmieniło dla mnie. I też sposób myślenia o muzyce się dla mnie zmienił. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zawalczyłam o taką swoją tożsamość muzyczną. W sensie, że pomyślałam sobie, dobra, kocham tą muzykę, chcę w niej być, ale niekoniecznie jako Vanessa samej, Może są jakieś inne rozwiązania dla mnie. I to był jeden moment, taki krytyczny, ale ostatecznie bardzo dobrze na mnie wpłynął. Dodał mi dużo energii, dodał mi dużo wiary i trochę zdefiniował mnie na następne lata. A później kolejny moment to był właśnie ten moment nagrania swojej płyty, czyli taki moment, kiedy dom z ognia, czułam, że musi wyjść po prostu na świat że ja już nie mogę jakby dłużej udawać, że tego nie ma po prostu i takiej całkowitej odpowiedzialności za swój język muzyczny, wzięcia takiej dojrzałej. Prosta droga, a ty znów Zaliczyłeś twardy grunt Nawigacji, słodki głos Taki ci zgotował los Bo nieważne gdzie Ale ważne jak Mapy lepiej Zasłaniają świat Lubisz to uczucie, gdy Lejcy leżą w rękach i Coś było przełomowego w tej płycie, dlatego że ona dosyć długo istniała w mojej podświadomości. W sensie to było tak, że ja bardzo dużo rzeczy robiłam takich poza zespołem macierzystym, poza pustkami, poza baladami romansami i właściwie ta praca nad piosenką towarzyszyła mi codziennie. Część z tych rzeczy oczywiście była adoptowana do zespołów i nagrywana na płytach. Natomiast y, znaczna część gdzieś tam sobie rosła w szufladzie i w którymś momencie stwierdziłam, że już mam wystarczająco dużo odwagi i dojrzałości, żeby wziąć tą odpowiedzialność na klatę po prostu, krótko mówiąc. I to był przełomowy moment też taki mój osobisty, w sensie to było tak, że... Ja już miałam 30, już miałam Boże, 33 lata. Miałam drugie dziecko, które się urodziło i to też było dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo wyzwalające też. I czułam, że po prostu zaczyna się jakiś nowy etap w moim życiu, coś coś nowego się otwiera po prostu. To jest płyta autobiograficzna, nawet gdyby się do tego nie przyznała, bo nie da się tego typu szczerości udawać. Nie można tego napisać nie pisząc o sobie. To nie jest pierwszy przypadek w historii muzyki, poezji i pisania tekstów, kiedy coś takiego zawsze wygrywał słuchaczy. To znaczy taka szczerość, kiedy czujemy, że ona pisze o sobie i pisze w dodatku tym takim swoim bardzo pięknym językiem, który nie jest ani nowoczesny, ani z przeszłości. Taki bardzo jej. Czym się różniło od poprzednich jej dokonań? Otwartym głosem. Może tym, że śpiewa o sobie, to śpiewa to w zupełnie inny sposób. Otwartym głosem z takim... Nie wiem, jak to nazwać. Trochę atakiem. Ona troszkę siebie te słowa, jak w Nieustraszonych, wyrzuca. I tak jak mówię, chciałbym, żeby tak wyglądała muzyka pop, bo tak jak zaraźliwy jest utwór Nieustraszeni, życzyłbym wszystkim autorom, wszystkim songwriterom, żeby pisali tego typu przeboje. Właśnie takie, jak ten fantastyczny numer. Myślę, że Basia jest do niego przywiązana, bo zauważ, że na Ostatnich Rodzinach Trójki, 10 lat później, znów zaśpiewa nieustraszony. Bo, bo tak widzę nasz zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzie Jesteśmy nieustraszeni. do pustek, to byłam takim właściwie wibrującym instrumentem, który po prostu generował z siebie dźwięki, pomysły, wchodził od razu w reakcje z zespołem, z pomysłami i to było takie laboratorium na takim naprawdę żywym, żywym muzycznym po prostu brzmieniu. I ja byłam bardziej spontaniczna, zajarana też trochę, trochę wytęskniona też takiego sposobu myślenia o muzyce, że można coś zaproponować i że to jest od razu adoptowane, że ktoś się tym jara, że ktoś po prostu inspiruje się tym, bo jednak szkoła muzyczna nakłada na nas taki bardzo duży gorset usztywniający, w sensie wszystko musi być poddane ocenie, musi być wykonane odpowiednio i tak Rygła. dalej. Tak, a to był ogień generalnie po prostu. I ja w to weszłam od razu i był zespół. Ja byłam częścią większej całości, która współgrała, na którą składały się nie tylko kwestie brzmieniowe, instrumentów różnych i gitary, i basu, i bębnów, ale przede wszystkim ludzi, którzy tworzyli ten zespół, czyli Grześka, Radka, Janka, Filipa. Ja byłam jedyną dziewczyną w tym zespole i to też miało znaczenie. Ten czynnik osobowościowy bardzo wpływał na pracę w tamtym czasie. Różnice wiekowe, różnice światopoglądów, naszej wrażliwości... Natomiast to, co na pewno w tamtym momencie czułam, że było dla mnie niesamowite, to to, że oni pozwolili mi odkrywać też zupełnie inny świat muzyczny. Że ja poznałam muzykę rockową, że ja poznałam B.J. Harvey, takie obszary muzyczne, do których bym nie dotarła po prostu bez ich pomocy, bez ich po prostu inspiracji. I to była też taka praca nad sobą, dlatego że praca w zespole polega na temperowaniu swojego ego, na ogromnej wyrozumiałości, na akceptacji, na próbie włączenia się w jakiś wspólny flow. O ile na początku to jest zabawa, to przy którejś tam płycie, a tych płyt jak wiemy było całkiem sporo i koncertów i, i, i tras i za granicę wyjeżdżaliśmy, to po prostu to była praca nad sobą, taka, żeby ta tkanka była jak najbardziej trwała, żebyśmy mieli z tego frajdę, żeby była higiena też, żeby była dobra komunikacja. Więc to była ogromna szkoła życia dla mnie, chyba najlepsza. W sensie, oprócz oczywiście tam rzeczy, których nauczyłam się w szkole, to jeżeli chodzi o relacje z muzyką, relacje z muzykami, tworzenia wspólnego, to zespół był absolutnie idealnym laboratorium do nauki tego, i ja bardzo dużo skorzystałam na tym czasie. To był taki mój poligon ćwiczebny przed dalszymi krokami po prostu. A praca w pojedynkę przy domu z ognia, ponieważ przy tej kolejnej płycie, którą robię teraz, trochę się to zmieniło, bo włączyłam inne osoby. To przy domu z ognia było tak, że ja bardzo ambitnie do tego podeszłam. W sensie teraz tak z perspektywy czasu, jak sobie myślę o sobie sprzed tych 10 lat, to ja się tak zaparłam, żeby zrobić to samodzielnie. To był taki upor niesamowity, jeszcze zmaganie się z takimi życiowymi trudnościami różnymi, bo miałam małe dziecko, miałam dosyć niestabilną taką sytuację życiową. Nie było trochę miejsca na to, żeby oddać się sztuce po prostu godzinami. To było gdzieś upchane pomiędzy praniem, a odbiorem z przedszkola, a po prostu ogarnianiem rzeczywistości i jeszcze swoich jakichś tam potrzeb innych niż muzyczne. I pamiętam, że ja miałam ogromną determinację, w sensie tak nawet powiem ci, że zastanawiam się, jak to możliwe, że, że ja po prostu się tak zaparłam. I pamiętam, że chodziłam do moich kolegów producentów i byłam i u Bartka Dziedzica i u Marcina Macuka i oni wszyscy po prostu mówili mi, Baśka, ty musisz zrobić to sama. Ty musisz zrobić to samo po prostu nie przyłaź tu do mnie. I ja mogę ci oczywiście powiedzieć, co myślę, jakieś dać wskazówki, coś tego, ale... Stara, ty musisz to sama zrobić, nie? I to było bardzo motywujące dla mnie, bardzo też w tamtym czasie mój partner mnie wspierał, w sensie tak naprawdę wszedł ze mną w ten proces, słuchał tej muzyki i znosił wszystkie moje kryzysy, które przychodziły po kolei, bo ja po prostu też pewnych rzeczy na tamtym etapie jeszcze nawet technicznie nie ogarniałam, to po prostu było jakieś porywanie się z motyką na słońce. I... Czasami miałam takie momenty zwątpienia, czy to się w ogóle uda, czy ja to dowiozę do końca, bo to jest taki najtrudniejszy moment. W zespole jest tak, że zawsze ktoś ostatni ten suwaczek pociągnie i wciśnie stop. A jak się jest samemu w tym procesie, to można robić to właściwie latami, bez końca, cały czas mieć wątpliwości, cały czas wynajdować sobie jakieś wymówki. No, Ale ja się zaparłam i miałam takie poczucie, jak już kończyłam tą płytę i wiedziałam, że to już się zaczyna dziać, kiedy zaczęliśmy miksy z, z Adasiem Toczko, kiedy włączył się w to management, kiedy już to tak nabrało tempa, to pomyślałam sobie, że ja w tym momencie zawraczyłam o siebie, że to po prostu było dla mnie bardzo ważne, żeby to zrobić, żeby wyzwolić w sobie tą siłę, żeby dać sobie też takie przyzwolenie na powiedzenie czegoś całkowicie samodzielnie i pokazania się światu. I było to o tyle przełomowe, że ja wcześniej nie przepadałam za pokazywaniem się światu, więc to było po prostu dla mnie ogromne doświadczenie takie silne. Ilkoć września już Żera się w piszczelach, gna do snu Głąd zachodzi błysk W oczach jesteś jasny tylko ty Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół A szukać chcę przytulnie. O kibij. To jest płytą niezwykle osobistą. Słychać w tych piosenkach, że ty nikogo nie grasz. Kiedy chcesz krzyknąć, to krzyczysz, ale wszystko brzmi tak niezwykle autentycznie, mhm. że słuchacz wchodzi w ten twój świat i wie, że on jest tam gościem takim, który obserwuje, mhm. natomiast nie czuje żadnego fałszu. Bo to właśnie jest taka moja pięta achillesowa, ta moja szczerość. Ja jestem bardzo słaba w kreowaniu, po prostu. Oczywiście wiadomo, że tam zawsze człowiek się jakoś ubierze na scenę, wymyśli sobie, nie wiem, jakieś światła, jakieś wizualizacje. Z moją siostrą też bardzo lubiłyśmy się przebierać na koncerty, tworzyć takie światy równoległe. Natomiast moją twórczością jest tak, że no, ona jest całkowicie połączona z tym, co ja czuję. To też z jednej strony może być fajne dla słuchacza, tak mi się wydaje, spotkanie się z człowiekiem, Takim nagim, można powiedzieć, bez pancerza, ale też wiem, że może być trochę przytłaczające. W sensie, że jednak to jest bardzo intymny proces, który słuchacz obserwuje i zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdy może mieć siłę i ochotę w to wchodzić po prostu. Natomiast z tą szczerością i autentycznością przy Domu z Ognia było tak, że ja wiedziałam, że nie ma innej drogi. Po prostu, że albo opowiem po prostu siebie w tym momencie i uda mi się przekazać to wszystko, co czuję, albo po prostu to nadal nie będzie to. Bardzo ważne dla mnie to było, żeby właśnie to nie było udawane, nie było wymyślone. Ta płyta też jest taka bardzo nieokrzesana brzmieniowo. Nawet ostatnio do niej wróciłam i pomyślałam sobie Jezu, jak ona jest surowa w ogóle i tam jest wszystko takie w ogóle na wierzchu w porównaniu z takimi późniejszymi różnymi rzeczami, produkcjami, no albo w ogóle produkcjami dzisiejszymi. I pomyślałam sobie, że kurczę, po prostu ja naprawdę układ nerwowy wyjęłam na zewnątrz. I może też dlatego tak przeżywam też te piosenki na koncertach, że to jest taki flashback, jakiś przeżyć, jakiś uczuć, z którymi jestem poniekąd cały czas spięta jakoś. Mówisz, że muzyka jest surowa, ona bywa surowa chwilami, mm -hmm. Ale to jest moim zdaniem tylko mm -hmm. po to, żeby podkreślić pewną warstwę emocjonalną. To nie jest tak, że pomyślałem, sobie, ja teraz troszkę zmienię brzmienie, żeby było różnorodnie. Mm -hmm. Tak, no bo to jest taki też mój sposób myślenia o muzyce. W sensie dla mnie jakby aranżacja i dobór brzmień jest przedłużeniem tego, co ja czuję. Te rzeczy nie są oderwane od siebie, one są dosyć spójne w mojej świadomości jakby są spójne. Dla kogoś to może wydawać się dziwne. Na przykład pamiętam, że kiedyś puściłam mojej koleżance piosenkę Abstrakcja i Nieustraszeni. Takie dwie zupełnie różne mm -hmm. piosenki. I ona mówi, nieustraszeni są świetni. To jest taka super piosenka, taka w ogóle, taka ciepła, taka energetyczna, tak niesie człowieka. A tej abstrakcji to się trochę obawiam. <grym> ja mówię, się obawiasz? Mówi, nie wiem, boję się jej. <grym> No i rzeczywiście, na no abstrakcja jest abstrakcyjna, tam się dzieją rzeczy zupełnie w ogóle od czapy. Ale A tam wyśpiewujesz takie rzeczy, że należy się bać? W sumie tak, ona jest mega szczera. Tam są puszczone jakby wszystkie hamulce w abstrakcji. Zresztą tam też przepięknie zagrał równie abstrakcyjnie i tak niesamowicie dziko na saksofonie Michał Górczyński, mój kolega zresztą, wspaniały muzyk to jest tak, że dalej w to idę. W sensie wiadomo, że jest zasada tak zwanego złotego singla, czyli po prostu ten singiel musi jakoś się odróżniać od reszty, musi być jakiś bardziej komunikatywny, żeby miał szansę po prostu wpuścić słuchacza w ten dalszy świat artysty. Natomiast cała reszta, poza singlowa, to są rzeczy, które są całkowicie spójne ze mną. Brzmieniowo, nastrojowo i tempo ma znaczenie, na przykład pamiętam, że jak byłam w ciąży, już takiej zaawansowanej, to uwielbiłam średnie tempa. Czułam, że jestem, jestem w stanie się w tym odnaleźć, nie? Ja tak po prostu ten świat muzyczny tworzę bardzo też fizycznie. Też fizycznie go czuję, tak jak się czuję w danym momencie. Tak ta muzyka też brzmi po prostu. Basia tak troszkę wykrzykuje te swoje lęki, swoje przeżycia. Chyba tak i nie ma z tym żadnego problemu. Nie boi się. Pewnie uważasz, że skoro stawia na tej płycie na Osobisty przekaz i na szczerość to nie ma co tego cedzić przez zęby. To też jest atut tej płyty. Poruszamy się tutaj w takich y, obszarach, które jest dość trudno chyba ubrać w słowa, ale ja próbując to wytłumaczyć doskonale wiem o co mi chodzi, tylko troszkę brakuje słów, ale myślę, że przy prawdziwej sztuce to bardzo często jest tak, że te słowa, którymi opowiadamy wydają nam się trochę niewystarczające. Gdy odszedłeś... Dla mnie stanął czas Przyszedł po mnie Odrzucenia strach Czy widzisz z okiem domy? Czy o to co grałeś masz? Dręczę się w kółko Życząc szczęścia wam śledzę was jak szpieg pokryją W waszej pościeli Rzucam cień Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów Że wyjechałeś z nią z miasta i już W balkony księżycem zaglądam Widzę jak wam dobrze tu TV I marzyłam o tym, żeby zrobić płytę elektroniczną. To był taki początek w ogóle myślenia o Domu z Ognia, że ja zrobię płytę elektroniczną. Ja byłam całkowicie zafascynowana w ogóle Masifa. tak? Też nie lubiłam Bjork. Pamiętam, że byłam w bardzo długim kontakcie z Igorem Boksem ze Skalpela, który też był takim, można powiedzieć, wspieraczem mojej twórczości, bo on słuchał też jakichś tam demówek, dawał mi feedback i to było bardzo takie w tamtym momencie bardzo mi potrzebne, Natomiast było tak, że ta elektronika mnie totalnie nęciła i ona jest na tej płycie rzeczywiście, natomiast ona jest właśnie tak intuicyjnie kierowana, że to nie jest taka stricte płyta elektroniczna, tylko że słuchać bardziej, że ja mam takie B na płytę elektroniczną. A harfa i takie żywe instrumenty, które się tam przewijają, to jest ta nuta klasyczna, która po prostu gdzieś tam cały czas ta struna wybrzmiewa we mnie. Ta płyta jest gdzieś tam głęboko sięgająca do korzeni, wręcz momentami dźwięki breakoutowe tam się pojawiają. No właśnie, zamiast podpierać się samplami i efektami specjalnymi, ona po prostu sięgnęła do brzmień przeszłości, przeróżnych, bo tam jest i, i funk, i wystający z tej płyty trochę anglojęzyczny utwór Depression. I można to wszystko zrobić na instrumentach, niekoniecznie bawiąc się w studijne triki. A to Depression i ten głos? Hmm. Pierwsze skojarzenie było takie, powiedziałbym, trochę skandynawskie chyba. Ale myślę, że dobrze, że na tej płycie jest coś takiego, bo ta płyta jest spójna bardzo, ona jest jednorodna, trzyma się jednego pomysłu autorskiego na płytę. Natomiast gdybyśmy ograniczyli się do nieczekaj i nieustraszonych, to myślę, że mielibyśmy o tej płycie trochę fałszywe pojęcie, bo tam się znacznie więcej dzieje. A ten męski głos to dla wielu osób ciągle tajemnica. Tak, dla mnie też. A ty pewnie wiesz. Nie, nie mam pojęcia. Tak? Ja gdzieś tam wyczytałem, że to jest Basia Wrońska, która przetworzyła swój wokal. A ja mówiłem, że nie było efektów specjalnych. No ale tutaj ją należy usprawiedliwić, bo to rzeczywiście, jeżeli do tej pory się zastanawiamy, to świetny pomysł. Zastanawiałem się też, jak długo się zastanawiamy. Aż w końcu sprawdziłem, bo nie mogłem wytrzymać. I się okazało, że to jest dekada. I ja nie bardzo mogę w to uwierzyć. Depression. To jest taki utwór, okay. który troszkę się bawisz. Wszyscy pytają o ten wokal męski, który tam się pojawia. To jest no, twój wokal? To jestem ja, tak. To jestem ja. Takie było założenie. Znaczy w ogóle ja nie chciałam tą piosenkę napisać po polsku. I to była piosenka o depresji, ale jeszcze w tamtym momencie to nawet nie była jeszcze moja depresja, w takim sensie jeden do jeden, tylko bardziej obserwowanie bliskich osób, które zostały zainfekowane depresją i próbę empatyzowania z nimi i wejścia w ten świat. I pamiętam, że jak śpiewałam tą piosenkę po polsku, te słowa, które w sumie są dosyć poetyckie, to brzmiało strasznie, w sensie to była taka totalna padaka. Myślałam sobie, nie. A z drugiej strony strasznie chciałam, żeby ta piosenka weszła na płytę, bo no to było to właśnie moje, nie wiem, masif atakowe, serce. To były właśnie te klimaty, które w tamtym momencie, trip hopowe też takie, które totalnie mnie grzały. No więc wybrałam język angielski i wybrałam po prostu dialog między depresją a osobą, która próbuje się z tej depresji wydostać. Więc ten ciemny, smolisty głos to jestem ja po prostu obniżona na jakimś, już nie pamiętam, na jakimś voice transformerze czy czymś tam, jakimś efekcie. A ta jasna część to jest ta, która próbuje się z tego wydostać. I na koncertach pamiętam, że śpiewałam z wokoderem normalnie, w sensie normalnie obniżałam sobie ten głos, i pamiętam, że miny ludzi były niesamowite, bo oni nie kumali, co się dzieje. I bo widzieli, że ja ruszam ustami, ale ten głos jest w ogóle zupełnie inny, i oni rozglądali się po scenie, czy tam nie ma jeszcze jakiegoś mężczyzny, który tam ze mną stoi, i śpiewa. Może bębniesz śpiewa albo no coś tam. Więc no depression to jest ciekawy utwór, natomiast on jest naprawdę mroczny. W sensie to jest naprawdę taki spory ciężar, jeżeli chodzi o taką muzyczną stronę. Gonna reach the shore. Keep the distance. Ready. Bye. Ta płyta jest niezwykle zwarta, no a początek, koniec, to jest, ładnie się mówi, album koncepcyjny. Mhm. Nie każdy się przyznaje do tego, ale to jest dokładnie taka płyta. Totalnie mnie zaskakujesz, bo ja jak robiłam tą płytę, to miałam wrażenie, że ona jest kompletnie niepoukładana. Już nawet jak zgrywałam w całość, jeszcze kolejność jakoś próbowałam ułożyć, układanie kolejności na płycie, to jest najgorsza rzecz dla twórcy. Bo właśnie wiesz, że wszyscy będą doszukiwać się tam sensu i musisz stanąć na wysokości zadania. Bardzo mnie cieszy, co mówisz, że to jest płyta, która miała koncept, że ona jest spójna, że ma początek i koniec. Na pewno byłam przekonana do początku tej płyty, dlatego że płyta otwiera piosenka Rozmowa, która była naprawdę nagrana chwilę po takim bardzo trudnym momencie, po rozmowie, która całkowicie przewartościowała myślenie o mnie też i o moim życiu, i o moich relacjach. I to był początek takiej mojej ogromnej przemiany. Więc czułam, że ta rozmowa po prostu musi rozpocząć album. A na końcu jest blask chyba. Tak. No, blask to jest taka chęć wyśpiewania takiej pięknej ballady z pianinem o trudach miłości, takiej codzienności wieloletniej. Ale powiem ci, że ciekawą rzecz zauważyłam, że ludzie traktują rozmowę, czyli ten pierwszy utwór, jako początek jakiejś historii, ale nie czują jeszcze, że znaleźli w tej płycie brakujący element do tej piosenki. I na przykład niedawno z kimś rozmawiałam o następnej płycie i mówi do mnie ktoś, że piosenka Ten Sam Kurs, która jest jakby już z tego drugiego albumu, to nie jest jakby domknięcie tej rozmowy, bo ja tak strasznie bym chciała, żeby to się domknęło, nie? Ja mówię, że nie, ale na drugiej płycie jest piosenka, która jest może kontynuacją tej rozmowy, a może domknięciem, więc super, że ma to takie znaczenie symboliczne też dla słuchaczy. Taka powinna być w moim subiektywnym odczuciu muzyka pop. Dobra muzyka pop. Prosta, nie przekombinowana, melodyjna, ze znakomitym pomysłem na piosenki, na teksty, niekoniecznie patująca elektroniką. I pomyślałem też, że Basia Wrońska, która była kojarzona do tej pory z, umówmy się, no jednak alternatywą, bo i Pustki wtedy i Ballady i Romanse nawet, to jednak było trochę alt, pokazała, że muzyka pop może być taka. Ja mam taki bardzo prywatny podział na muzykę i rozrywkę. I to, co w Polsce uważa się w tej chwili za taką bardzo kliszową i powtarzalną muzykę pop, to moim zdaniem jest rozrywka, inna dziedzina sztuki. Natomiast absolutnie płyta Basi Wrońskiej, Dom z ognia, mieści się w muzyce jako sztuce. W dobrej muzyce pop. Boże, nie wiem, jak to dźwignąć teraz. Spróbuj. Jest, bo... <grywa> Wiesz co, mi się wydaje, że wszystko, co ludzkie, co jest szczere, jest autentyczne i opiera się na takiej prawdziwej, pierwotnej wrażliwości, jest sztuką poniekąd w dzisiejszych czasach. Każdy próbuje filtrować to w codzienności na różne sposoby. Można powiedzieć, że ja mam ogromny przywilej, że mogę wyrażać się w ten sposób, że to jest moja forma komunikowania się ze światem i no jakiejś minimalnej próby naprawy tego wszystkiego, co nas otacza. Wiadomo, że nie jest za wesoło. I muzyka jest też o relacjach. Właściwie muzyka się opiera głównie na relacjach, dlatego że w żadnym innym zawodzie nie pozna się takiej ilości ludzi i nie wejdzie się w intymną więź z drugim człowiekiem. Bo trochę jest tak, że współpraca muzyczna, nawet na poziomie producenta i jakiegoś tam artysta albo artystki, polega na intymnym zbliżeniu. Ludzie sobie czasami nie zdają z tego sprawy, że w momencie, kiedy idziemy do producenta, przynosimy mu swoją piosenkę albo zaczynamy wymyślać jakieś rzeczy, to jest no, taki akt naprawdę ogromnej bliskości. I zdarzają się cuda, zdarzają się takie sytuacje, kiedy po prostu widzisz kogoś pierwszy raz i czujesz, że jesteś w stanie się przed nim otworzyć i odsłonić. Czasami jest tak, że latami się napiera i człowiek nie jest w stanie wejść w to głębiej, Natomiast te relacje polegają na bardzo głębokim kontakcie z drugim człowiekiem i każda z tych relacji zostawia w drugim człowieku jakiś fragment, który zaczyna go stwarzać po prostu jakby na, na całe lata. I nie wiem, no mi się wydaje, że to jest ta sztuka. To jest właśnie to, żeby umieć to zauważyć i umieć w to wejść i umieć to celebrować. I ja z wiekiem jakby zauważyłam, a już mam swoje lata, że jest to dla mnie mega ważne, że ważniejsze dla mnie od samego terminu wydania tej płyty, sposobu wydania tej płyty, podania tego singla, wyrobienia się w tej całej machinie promocyjnej, Ważniejsze jest to, jak ja w ten proces i z kim ja w ten proces wchodzę. I mogę powiedzieć zupełnie szczerze, że mam ogromne szczęście do tego, bo i pustki były niezwykle wartościowe, jeżeli chodzi o osobowości ludzi, którzy tworzyli płyty i kształtowali mnie w tym zespole. I balady i romanse, czyli relacja z moją siostrą, która była narażona na bardzo różne niebezpieczeństwa i miałyśmy trudne momenty życiowe po prostu, nawet w naszym domu rodzinnym. I ta muzyka była formą przedłużenia tej więzi i pielęgnowania jej. I tak samo mój dialog do dzisiaj z moimi rodzicami, którzy są muzykami i my możemy się nie zgadzać, jeżeli chodzi, nie wiem, o poglądy polityczne, ale jeżeli chodzi o odczuwanie muzyki, to czujemy to tak samo i, i widzimy w sobie to nawzajem. Tak samo przy tej płycie, którą teraz tworzę, która, która niedługo będzie miała premierę, też weszłam w proces z ludźmi, którym zaufałam, którzy po prostu mnie totalnie rozwinęli, którzy podnajdywali jakieś części moje, przynieśli mi je, powiedzieli, słuchaj, to jest fajne w ogóle, dlaczego o tym zapomniałaś? Czemu tego nie chcesz nam pokazać? Nie? Więc... Tak ja to odbieram. Tak mi się wydaje, że sztuka dzisiaj mi się wydaje, że polega właśnie na tym, żeby mieć możliwość przeżywania tej wrażliwości z innymi w relacjach. Abstrakcjo, abstrakcją mocno we mnie lśni. Nie daj się oceną. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło w the stand. Najwięcej trudności miałam z przyznaniem się przed sobą, że tego chcę, że musiałam jakby przyznać, że czegoś bardzo pragnę i że mam to ego i to ego się chce nasycić, a ego jest takie niefajne, a ja jestem fajna i to mi się w ogóle nie składało i czułam wstyd i to była rzecz, z którą najbardziej się zmagałam. Później była kwestia wiary w ogóle we własne siły, dlatego, że ja tekstowo sporo rzeczy robiłam do momentu Domu z ognia, ale jednak był Radek Łukasiewicz, który pisał teksty, w baladach była Zuzia. I ja nie czułam się na siłach, żeby w ogóle raz, żeby mierzyć się z nimi. Dwa, że miałam takie poczucie, że ja w ogóle nie potrafię tego robić po prostu. Może to nie jest najlepszy pomysł, żeby się za to zabierać. Może trzeba poprosić kogoś, żeby napisał te teksty dla mnie. Jeszcze kolejną rzeczą było no, samo techniczne ogarnianie tego, nie, czyli ja po prostu jakby działałam w programie muzycznym, nagrywałam tą płytę w domu, zmagałam się z różnymi dźwiękowymi rzeczami, które są niepożądane, typu nie wiem, że nagle zaczyna pralka pracować, albo zmywarka, albo przejeżdża pod oknami kredka i pamiętam, że później z Adamem Toczko, który miksował tą płytę, masterował ją, wycinaliśmy z widma dźwięku, bo... To, co tam po prostu nabrudziło. Uczyłam się tego, tworząc ten album, nie? I może też dlatego on jest taki dziki trochę, nieokrzesany i taki spontaniczny, bo on nie był wycyrklowany w żaden sposób. I jeszcze pamiętam, że w tamtym czasie dużym problemem dla mnie było to, że czułam, że robiąc tą płytę, żegnam się z jakąś poprzednią historią. I że to jest nieuniknione. I to mnie strasznie bolało. W sensie miałam tak, że ja wiedziałam, że ja nie jestem w stanie tych światów połączyć. Po prostu, że moich emocji nie starcza na to, żeby dzielić to na zespoły, że ja po prostu zawsze angażuję się w coś całą sobą. Więc to było też takie trochę mierzenie się z żałobą. Z drugiej strony też w tamtym czasie nie umiałam rozmawiać z ludźmi, komunikować się w taki sposób dojrzały, więc też fajnie załatwiłam te sprawy wszystkie. To było bardzo nie, niedobre generalnie w tamtym momencie, ale nie byłam w stanie tego inaczej udźwignąć. Tylko tak potrafiłam sobie radzić, więc i pustki trochę dostały rykoszetem, i balady, i romanse. No, można powiedzieć, że ta płyta jest okupiona trudnymi doświadczeniami. Nasza rozmowa jedzie prosto, nagle wpada w poślizg i daguje ostro. Obijana bardzo mocno czukam się do wyjścia Śnieg już pachnie wiosną Kto spowodował ten wypadek? Nadaremnie szukam W tak nieszczerym polu Poczucie winy spuszczone ze smyczy Goni mnie w głąb lasu Goni mnie w doliny Mam za mało czasu By do błędu przyznać się Biegłam na kraniec ciemnej burzy. Proszę płacz mój usłysz, proszę płacz mój usłysz. Wyrzut sumienia zwracam w dłościach, czuję w krzyżu w kościach, wiem, że mnie stąd dziś nie zabierzesz. Noc na czeka rozpacz, na pustkowiu rozpacz, do białości w oczach błagać będę. Mam że wyszła z tego cała, że nieodwracalna krzywda ci się nie stała. Nie spodziewałam, że tak to się skończy. Proszę, zaufaj mi, że wszystko będzie dobrze. Pozostaje mi czekać w z przed lat miejscu. Tam, gdzie wiatry czeszą wierzby, tak jak mówisz. Adam Toczko, człowiek, który jest no mistrzem, jeśli chodzi o samo miksowanie, sam pomysł na brzmienie, głównie związany z muzyką rockową i tą muzyką cięższą. Adam przede wszystkim był już z nami lata połączony pustkami. Ale tak, to jest inna bajka. Tak, a ponieważ te procesy, te więzi się zawiązują i trwają i są mocne. To Adam był osobą totalnie po mojej stronie. W sensie to był taki człowiek, który w ogóle mi dopingował, dodawał wiary, nigdy nie ignorował moich twórczych pomysłów. Ja pamiętam, że balady i romanse miksowałyśmy pierwszą płytę. To była płyta nagrana w domu z Tateka Lofi, którą jeszcze pamiętam, że galeria Raster wydawała, to on to po prostu wszystko zmiksował. Wkurzony był jak, nie wiem, w sensie mówić, co to jest, Baśka, co, co to jest za dźwięk? Ja mówię, to jest piłka od Pilatesu. Mówi, no ale i co ta piłka robi? Ja Mówi, no ona jest tu stopą. Mówi, Baśka, weź, wykończysz mnie. Ale Zmiksował to, miał z tego frajdę, w sensie podpisał sobie te wszystkie traki, podpisał sobie, że to jest piłka pilatesu, a to jest czajnik, a to jest deska do krojenia chleba, żeby wiedzieć dokładnie, co tam grało, ponieważ ja nie miałam jeszcze w tamtym czasie takich zdolności producenckich, więc szukałam tych dźwięków w przestrzeni, które mogłyby nadać, nie wiem, rytm, nadać jakiś charakter. I Adaś do dzisiaj jest moim kumplem i takim dobrym opiekunem moich pomysłów artystycznych, więc jak coś robię, to zawsze u niego miksuję albo jeździ ze mną na koncerty, na właśnie moje koncerty. To też jest fajne, bo on naprawdę ma co robić. A jak ja gram koncert, to on stara się zawsze być i ma z tego mega Friday i naprawdę przeżywa to po prostu razem ze mną. Jeżeli jakaś płyta zasługuje na mianę autorskiej, to ta w stu bo tam jest wszystko jej. I w dodatku na tym wygrała, bo mamy takie przypadki, kiedy. Podejście Zosi Samosi no nie zawsze ma fantastyczne efekty, bo jednak na niektórych rzeczach inni się znają lepiej. I być może są, na pewno są producenci wybitniejsi od Basi Wrońskiej, tylko żona ona wiedziała, co jej w głowie gra i jak to zrobić. I jak to zrobić, żeby usłyszała to, co chciała usłyszeć. Barbara Wrońska i Piotr Mec opowiadali o powstawaniu płyty Dom z ognia. Audycję przygotowali Natalia Narożna i Tomasz Żąda.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 Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra W tę sobotę i niedzielę w Kauflandzie Masłoka stąd takie dobre 89 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra 4 na osobę A z wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych Będzie podawany dzieciom płyn Lugola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 Regulamin w sklepach i na leruamerlę.pl Żegnamy reklamy.